ta szkoła e, rok czasu, w którym miesiącu jest e, ostatni. Chciałabym dzisiaj powiedzieć troszkę na temat konieczności podejmowania decyzji. Dlaczego? Dlatego, że jest wiele e, aspektów w naszym życiu, że mm, pewne rzeczy nie zaskoczą i nic się nie wydarzy, jeśli my nie będziemy podejmowali decyzji. E, ja powiem tak, że między innymi My musimy podejmować decyzję o pokucie. Pokuta jest decyzją kraju. Ja uważam, że temat pokuty jest w ogóle tak rozwodniony w Kościele, że e, są nieprawdziwe po prostu rzeczy. Nieprawdziwe rzeczy. Ja powiem tak, moje życie wygląda tak, jak wygląda. Jestem w miejscu, w którym jestem, dlatego że pokutuję. Pokutuję i przebaczam. i Pokuta i przebaczenie są dwoma bardzo ważnymi elementami, jeśli chodzi o nasz wzrost, Nie ma takiej możliwości, żebyśmy nie wzrastali, tak? Żebyśmy my wzrastali, jeśli nie pokutujemy. I wiecie co? Bóg w Księdze e, Mojżeszowej powiedział, że uczynię Ciebie głową, a nie ogonem. W ogóle chciałbym, żebyśmy to przeczytali. Jest piąta Księga Mojżeszowa, 28 rozdział. 13 werset. Tam jest więcej napisane jest od 10 do 13, ale ja bym chciała, żebyśmy przeczytali sobie. Um, e, nie tak wystarczy, nie niech tak będzie. To jest 28. 28, 13. I uczyni cię Bóg głową, a nie ogonem i będziesz zawsze tylko na górze, a nigdy nie będziesz na dole. Jeżeli będziesz słuchał przykazań Pana, Boga Twego które ja ci dziś nadaję, abyś ich pilnie przestrzegał. Posłuchajcie no, słuchajcie, każdy z nas wie, że jest ogromna decyzja, ogromna różnica między byciem głową, a byciem ogonem. <głos> Ogon niestety jest przy samym odbycie. Więc ja nie chcę być ogonem i nie jestem ogonem. I bardzo ważne jest to, abyśmy my w naszym życiu byli głową. Żebyśmy byli głową. Powołujecie powołuje cię do tego, żebyś był głową nie ogonem, ale głową ale do tego wszystkiego jest bardzo istotne musisz podejmować decyzje my musimy podejmować decyzje i chciałabym powiedzieć o tym, że buta jest zmianą myślenia ja nie wiem jak wy byliście nauczani natomiast Biblia mówi tak tak jak poznaliście Chrystusa, tak chodźcie. ja poznałam takiego Chrystusa że kiedy przyszedł do mojego życia to ja musiałam się w moim życiu co zrobić o rozprawiecie z grzechem nie chciałam tego bardzo ja nie miałam grzechów ciężkich, typu nie mordowałam ludzi, nie kradłam i tak Natomiast musiałam wyjąć ze swojego umysłu tak, szufladkę z zawartością, którą nazbierałam do tego czasu, do którego nie poznałam Jezusa. Musiałam wyjąć ten pik, tak, wsadzić pustą kartkę. Tak, i zacząć przebywać z Bogiem i napełniać się Jego Słowem, żebym się w ogóle mogło zmieniać. Nie ma takiej, słuchajcie, możliwości, że w ogóle powód to nie jest coś takiego, że ty pijesz i przepraszasz Boga. Piję, przepraszam Boga i dalej idę, piję. Mam depresję, przepraszam Boga i dalej idę w swoją depresję. Po staremu myślę, przepraszam Boga i dalej idę i po staremu myślę. To nie jest chrześcijaństwo. Słuchajcie, to nie jest chrześcijaństwo. I zobaczcie, prawda jest prawdą. Bardzo dużo pastorów, grzmi, skazannicy, że wy, krzesznicy i tak dalej, nie jesteśmy krzesznikami. My nie jesteśmy krzesznikami. Ja już mówiłam, cała prawda jest w naszym duchu. Ty w duchu jesteś zwycięzcą, tak? Ale to się musi przelewać na twoje ciało, tak? Na twoją duszę i na twoje ciało. I pokuta jest niezmiernie bardzo spłudzonym elementem w Kościele. Bardzo. Posłuchajcie, pokuta to zmiana myślenia. I to nie jest tak, że ktoś cię w ten stan wprowadzi. Ty musisz sam podejmować decyzję. Sam podejmować decyzję. Ja wierzę w ogóle w to, że kiedy przyjmujemy Jezusa jako swojego Pana i Zbawiciela, to najcięższe rzeczy, tak, najczęściej, najszybciej od nas odpadają. Często tak jest. Często nie, ale często tak jest że suwerenna Boża moc przybada w twoje życie, rozumiesz? I najcięższe rzeczy automatycznie odpadają z twojego życia. Ale potem zostają takie malutkie zagrostki Stare myślą to, tak? Stare myślą to, niewiarka i tak dalej, i tak dalej. I my też z tych rzeczy musimy pokutować. My musimy z tych rzeczy pokutować. My nie możemy myśleć po staremu. Stare myślenie doprowadza nas do śmierci. Stare myślenie do śmierci. Zobaczcie. Chcemy rządzić duchowe rzeczy. Ale jeśli chcemy rządzić duchowe rzeczy, musimy siać w naszego ducha. Amen. Jeśli chcemy rządzić duchowe rzeczy, musimy siać w naszego ducha. Ja wiem, że się krzyczy Alleluja, Amen, na kazania typu Pan z Tobą, Bóg wielki zaopatrzyciel i tak dalej. Ja też to uwielbiam, ale nie ruszymy z miejsca, dopóki nasze głowy nie będą przemienione Słowem Chrystusowym. I posłuchajcie, mówię wam to ze swojego doświadczenia. Ze swojego doświadczenia. Kiedy poznałam Jezusa, to przyszedł do mojego życia, tak? Wszedł do mojego serca i doświadczyłam tego, że większy jest ten, który mieszka we mnie niż ten, który mieszka na świecie problemy stały się bardzo malutkie, choć w tym czasie zamknęli do więzienia Artura zamknęli do więzienia mojego tatę i dwóch moich szwagrów. po ludzku było bardzo ciężko, bardzo moja dusza krzyczała do mnie gdzie jest ten wielki Bóg i gdzie jest ten Bóg Twój mąż siedzi w więzieniu Twój ojciec siedzi w więzieniu, twój szwagier siedzi w więzieniu i drugi twój szwagier siedzi w więzieniu. Co ty teraz powiesz Twojej duszy? Co powiesz Twojej duszy? I trzeba... Ja musiałam zacząć zmieniać moje myślenie. I chcę wam powiedzieć, że przez trzy lata pierwszego mojego chodzenia z Bogiem najwięcej przeżywałam w moim życiu. Najwięcej. Dlatego ja nie wierzę tak w takie chrześcijaństwo, że ktoś chodzi 20 lat z Bogiem i się nie zmienia. Ja to podważam w imieniu Jezusa. Nie poznałeś Jezusa. Rozumiesz? Nie poznałeś Jezusa. Biblia mówi, że Ewangelia jest mocą Bożą dla każdego, kto w nią wierzy. I Jezusa nie przyjmuje, pławcie. Często jest tak, że ludzie sobie tak idą przez życie, idą tak sobie przez życie, idą, o kościół, church, wejdę do church, wejdę do kościoła i tak sobie zostanę w kościele. I potem się nic nie zmienia. Czemu? Bo ludzie nie pragną zmian. Ludzie nie pragną zmian. Ja pragnęłam zmiany w moim życiu. I do dnia dzisiejszego chcę się zmieniać. I mam się z czego zmieniać, wiecie? To nie jest tak, że ja nie mam. Że pokuta jest raz na zawsze. Pokuta jest elementem. To jest styl naszego życia. Każdego dnia my mamy z czego pobudować. Jak ja nawracałam się do Boga i stanęłam w, takiej, w takim miejscu, że mówię Boże, jak ma teraz wyglądać moje życie z Artułem? Jak jak mam żyć? Wiecie, to było dla mnie pytanie, od którego zależało moje życie. Ja poznałam Jezusa, On przyszedł do mojego życia, ale gdybym ja nie podjęła decyzji o przebaczeniu, nie bylibyśmy razem. Czyli zobaczcie, podjęcie decyzji, odpowiedniej decyzji, wybrania życia, tak, powoduje to, że bieg twojego życia się zmienia. Rozumiecie? Kiedy ja zaczęłam pokutować, to bieg mojego życia się zmienił. Wtedy Bóg do mnie powiedział Przebacz Artur. Ja mówię, przebacz. jak? Jak się przebacza osobie, która chciała Cię zabić? Jak się przebacza osobie, która chciała Cię zabić? I pamiętam jak dziś słuchałam na mnie Dereka który który powiedział tak, przebaczenie to nie emocja. Ale Przebaczenie to nie emocja. Ja jestem cała w emocjach. Ja jestem cała w emocjach. Ja nie umiem po ludzku przebaczyć. To jest dla mnie niewykonalne. Ale Bóg do mnie mówił proste rzeczy. Jestem w Tobie. Jestem mocnym Bogiem. Nie Ty jesteś mocna. Ja jestem mocny w Tobie. Możesz przebaczyć. Podejmij decyzję. Podejmij decyzję. A ja uleczę Twoje rany. I ja, tak jak stałam w pokoju, tak uklękłam na kolana i mówię, nic nie czułam. Słuchajcie, my w ogóle nie musimy czuć. Duch nie czuje. Ducha jest wariatką i ona chce czuć. Kiedyś taka moja przyjaciółka powiedziała. dusza jak prostytutka. <grytanie> Wiecie, wszystkim chce się podobać. W naszym duchu tam mamy szukać konkretnych odpowiedzi. Tam są konkretne decyzje. W duchu podejmujemy decyzje. I podjęłam decyzję o przebaczeniu. O tym, że przebaczam mojemu mężowi. Czemu, w ogóle, dlaczego ja o tym mówię? Dlatego, że oglądam bardzo błudki chrześcijaństwo. Posłuchajcie, modlimy się w Polsce o przebudzenie. Amen. Ja sama się o niego modlę. I wiem, że będę częścią tego przebudzenia. Ale jeśli chcemy być częścią przebudzenia, to musimy zacząć prawdziwie pokutować. Pokuta to zmiana myślenia. To nie jest tak, że my tutaj dzisiaj jesteśmy, tak? I potem wychodzimy stąd. I każdy wraca do swojego Życia. Do swojego starego trybu myślenia, do swojej depresji, do swoich ciągłych różnych dziwnych nie ma tak. Znaczy, powiem tak: mamy wolną wolę. Masz wolną wolę, aby żyć w depresji, masz wolną wolę, aby iść do biegła, masz wolną wolę, żeby być wolnym. Ja chcę być wolna, dlatego podejmuję decyzję. Podejmuję decyzję. I pokuta jest bardzo ważna. Tutaj jest zmianą myślenia. To jest zmiana myślenia. posłuchajcie, Nie ma też tak, że my chcemy wierzyć, kiedy nie pogutujemy. Kiedy nie budujemy, nie ma takiej opcji, że będziemy prawdziwie wierzyli. Dlaczego? Dlatego, że my nie umiemy wierzyć. Pomimo to, że ziarno wiary jest w każdym z nas, to my nie potrafimy tej wiary uruchomić. I na czym to polega? Polega to na tym, że nasz stary człowiek chce widzieć. Tak? Stary człowiek chce widzieć. A Biblia mówi tak a wiara jest pewnością tego, czego nie widzimy, tak? Więc przede wszystkim nie widzimy. W ogóle mam do Ciebie prośbę, żebyś nie przeszkadzała, dobrze? Nie przeszkadzaj ludziom, słuchał słowa Bożego. Później, jak będziesz chciała, to sobie popytamy. dobra? I ja musiałam też zmierzyć się z elementem niewiary w swoim życiu. Kiedy nasza stara miała trzeci migrał i on był siedpiskiem bakterii i ona nam cały czas chorowała. Miała bezdęby nocne, do tego miała bardzo y, duży taki stopień y, uczulenia, była uczulona na wszystko, na sierść kota, na sierść psa i to, praktycznie to kiedyś jak została zdiagnozowana tą mówię gdzie ona tak naprawdę będzie przebywała w domu? Nie uniknę, żeby nie było kurzu, tak? Jest kurcz, jest wilgoć, no, w ogóle jakiś absurd. I wiecie co? W domu już, już byliśmy bieżący. I w domu normalnie, jak przystało na porządnych chrześcijan, przekleliśmy tego migdała w imieniu Jezusa. Migdał został przeklęty. A więc normalnie wierzący powinien wierzyć, że On został przeklęty, czyli został wstrzymany jego rozwój. Tak? Ale co się dalej działo? Dalej działo się to, że stara strasznie gasła. I Artur wierzył, a ja nie wierzyłam. I nie jest kaszle, to znaczy, że znigdał Artur wtedy pojechał do Krakowa, wtedy był Festiwal Życia, głosił, a ja, posłuchajcie, wszystko wiedząco, wziąłem dwa tysiące, pojechałam do Kliwi i postanowiłam, że wygnę tego gigdała. No i okazało się, że wycinam tego gitała. Mam zapłacony w ogóle za cały dzień leżenia tam w tej klinice. Po trzech godzinach po tym całym zabiegu przychodzi do mnie lekarz i mówi no to proszę w ogóle skąd już wyjść, ponieważ tutaj za chwileczkę przyjdzie nowa osoba, trzeba zwolnić jej ale Ja mówię, ja nigdzie nie wyjdę, bo ja mam tutaj zapłacony od godziny siódmej do godziny siódmej, więc chcę odsiedzieć swoje. A to nie było Pani lekarza prowadzącego? Ja wiem, że no, nie było mnie lekarza prowadzącego. I po chwili przyszedł do mnie lekarz prowadzący i posłuchajcie, powiedział taką rzecz, że usunęli całkowicie suchy migdał. Strasznie mi bursy. Od razu przed diabeł by mnie potępił. Ty niewierząca, Wydałaś dwa tysiące. Twój mąż taki wierzący głos, a ty w klinice wycinasz suchy migdał. jakby mówię, w imieniu Jezusa. W mnie w imieniu Jezusa. Ale była to dla mnie nauczka. Ja wiedziałam, że ja muszę zmienić mój umysł. Że w mojej głowie musi się poprzemieniać. Czyli zobaczcie, w momencie, kiedy my modlimy się tak, o uzdrowienie, to ono następuje. Często nie widzimy od razu zmiany, tak, zostają jakieś tam symptomy. Ja poszłam, żeby sprawdzić i okazało się, że autentycznie był słuchy migdał. Wiara wzrosła mnie na tyle, że za niedługi czas wracając ze służby, w do domu kota. Także ma, jest z nami Filemon, 4 lata, eee, sierość z niego schodzi maksymalnie. Sara jest zdrowa. Sara jest zdrowa, ale musiałam się zmierzyć z tym, że pomimo to, że wszystko wiem na temat uzdrowienia, że jestem usługującą, tak? to tak naprawdę nie wierzyłam, to tak naprawdę nie wierzyłam. Co potrzebowałam zrobić? Spogutować, zmienić mój umysł, zacząć wierzyć w to, co, czego nie widzę. Zobaczcie, Boga nie widzimy, tak, nie widzimy Boga. Jeśli my nie jesteśmy w stanie zrobić tego, o co nas prosi rad tak? lub siostra, to jak będziemy posłużyli Bogu, którego, którego nie widzimy. Wiecie, to bardzo piłuje moje życie, że czym innym jest w ogóle hmm, praktyka, tak? a czym innym teoria. Drugim elementem, i czemu ja w ogóle o tym wam mówię? Mówię dlatego, bo wy się też z tym zderzacie. Zderzacie się z takimi rzeczami. To w ogóle nie o to chodzi, żebyśmy my na niedzielnych spotkaniach odprawiali jakieś wiecie, jakieś po prostu szok tutaj, tak? I dalej wychodzili niewierzący tak naprawdę. Musimy się mierzyć, musimy się z tym rozprawiać. Jeśli widzisz problemy tego typu w swoim życiu, to musisz ten element swojego życia brać na warsztat, brać Boże Słowo, walić w ten problem mieczem Bożego Słowa, tak? I wierzyć Bogu. Czyli co robić? Musimy pokutować, pobudować ze starego trybu myślenia. Z Stare jest przeklęte. A Bóg powiedział, nie ma starego. Jesteś nowym człowiekiem. Jesteś nowym człowiekiem. Jesteś nowym człowiekiem. Wielki i potężny Bóg mieszka w Tobie. Ale musisz bańkę sobie zmieniać. Kiedyś Andrew Łomak powiedział coś takiego, jeśli byłeś głupi przed Nowym Narodzeniem, to jesteś głupi po Nowym Narodzeniu. To jest w ogóle okrutne. To jest okrutne, to jest prawdziwe. Jeśli byłeś mądry, mądrością tego świata, to kiedy przychodzisz do Jezusa, to musisz ten panel ze swojego mózgu, z tą świetką mądrością wyjąć, walnąć kopa, rzucić go pod krzyż, wsadzić panel pusty i ładować z powrotem mądrość Bożą. Mądrość Bożą. Nie ma to znaczenia kto kim był. Trzeba panel z głowy swojej wyjąć. Panel wyjmujemy swoje, ze swojej głowy i napewniamy się Słowem Bożym, tak? Bo ono ma moc zmienić nasze życie. To ono jest jak młot. Ono ma moc rozdzielić, tak? Stare od nowego. Prawdziwe od nieprawdziwego. Posłuchajcie. Jakiś czas temu yy, pochorowałam się i miałam problemy z piersią. Podejrzewali u mnie, że mam nowotwór. I miałam wtedy bardzo wysoki poziom takiego hormonu, który się nazywa prolaktyna. I generalnie również uważałam, że potrafię zrzucać moje ciężary na Boga. Zawsze wyznawałam, panie, zrzucam ciężary na ciebie. I idę taka święta bojowniczka. Ale okazuje się, że kiedy idę i robię sobie badania, mam tak potężną, potężny wskaźnik tej prolaktyny. I kobieta, która mi robiła badania, mówi do mnie, ty masz takie badania, jak ci ktoś umarł. Mówi, masz taki wskaźnik praktyny, jakby ci umarła bliska osoba. Posłuchajcie, było to dla mnie coś strasznego. Ja dzisiaj dziękuję Bogu za to. Ja nie dziękuję za chorobę, ale dziękuję za te rzeczy, które się wydarzyły, ponieważ ja mogłam dostrzec, tak? Że ja nie wierzyłam. Ja oczekiwałam, ja miałam nadzieję, ale ja nie wierzyłam. To nie była wiara. To nie była wiara. Jeśli masz, to nie potrzebujesz wiary. To nie potrzebujesz wiary. Tak naprawdę wiara zaczyna się dopiero w momencie, tak, kiedy ja nie mam, kiedy nie mam, kiedy jestem pusta jak pębek turecki, tak, to dopiero mogę zacząć wierzyć. Dopiero mogę zacząć wierzyć. I mi to było strasznie głupio. Mówię, Boże, jak ja mam to zrobić? Wydaje mi się, że nie chodzę w ciężarze Wydaje mi się, że składam na Ciebie ciężary. Przecież wyznaję. Boże, składam na Ciebie wszelki ciężar. Wszelki ciężar, który mnie usiedla, który mi nie pozwala prawidłowo biec na na Ciebie, jestem wolna. Ale idę robić badania i co się okazuje? Mam wskaźnik proaktywny takiej, tak? Jakbym co najmniej nie był. ja nie wiem, może nie mówię. Rozumiecie? Czyli ja w praktyce nie składałam ciężaru na broda. Czyli co robiłam? Martwiłam się. To się inaczej nie nazywa. jak Po prostu najzwyklej troska. Po prostu się troskałam. Czyli co robiłam? Rozmyślałam o tym, myślałam, rozmyślałam, tak? I poprzez rozmyślanie i taką troskę ponawarstwiały się różne rzeczy w moim życiu, tak? które gdzieś musiały być Ujście. Palan do pewnego momentu rośnie, a potem pęka, tak? A potem pęka i się po prostu wylewa na zewnątrz. Więc nie ma innej zmiany, nie ma przemiany, jak przez pogutę i pogoda jest zmianą myślenia, tak jak mówiłam. I posłuchajcie, to jest wszystko zależne od naszej decyzji. Nikt nie wprowadzi cię w miejsce przemiany. Posłuchajcie, możemy co niedziela tutaj wychodzić, możemy modlić się o przełomy. Możemy modlić się o uzdrowienie. Możemy modlić się, żeby demony z naszego życia odeszły. Możemy modlić się, żeby depresja od naszego życia odeszła. Możemy modlić się o wzrost finansowy i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Ale jeśli nie zaczniesz prawdziwie poputować, zmieniać swojego myślenia, to na nic to chrześcijaństwo. Na nic to chrześcijaństwo. Będziesz oszukiwał sam siebie. Będziesz oszukiwał sam siebie. Sam siebie będziesz oszukiwał. Mówię dlatego, że tak ja siebie sama oszukiwałam. Ja siebie sama oszukiwałam. Często mówimy namaszczenie! Namaszczenie! O, Bóg mnie tu namaści! Nie namaści cię Bóg, jeśli nie będziesz poputował. Bóg nie namaszcza pysznych ludzi, którzy przychodzą i. Bóg nie namaszcza takich ludzi. Przed Bogiem trzeba się zgodzić Trzeba powiedzieć, Jezu, nie wierzę. Naucz mnie wierzyć. Naucz mnie wierzyć, na sucho, bez żadnych emocji. Podejmuję decyzję, chcę Tobie wierzyć, chcę Tobie wierzyć. Chcę, żeby wiara była udziałem mojego życia. Nie chcę być niewierząca. Chcę patrzeć moim dzieciom w twarz i chcę, żeby one widziały że ja wierzę. Często jest tak, że do starych psów przychodzą jeszcze takie symptomy i zaczynam bardzo fraswać. I wiecie co? Ja tak, trudno jest wierzyć o dzieci. Lepiej wierzyć o czyjeś dzieci niż o swoje. O siebie uczy się wierzyć. O siebie uczę się wierzyć. Ale kiedy przychodzi Sara i zaczyna kasłać bardzo, i dusi się w nocy i brak jej powietrza, to chce jej dać wentylację. Wiecie, głupia sprawa. Wierząca osoba chce dać jej w Źle się z tym czuje. Ale ostatnio Sara się popłakała i mówi nie róbcie ze mnie chorej. Nie róbcie ze mnie chorej. Zobaczcie, jest to dla mnie ogromna ulga. Bo jeśli ona zaczyna sama wierzyć o siebie, tak, to mi jest dużo łatwiej. To mi już jest dużo łatwiej. Mi kamień serca spada, jak ktoś zaczyna wierzyć o siebie. Wierz o siebie. Wierz o siebie. Zacznij wierzyć o siebie. O swoje życie, o swój dom, o swoje finanse. Stań się wierzącym człowiekiem pochudu. W ogóle pokutuj ze starego trybu myślenia. Nie jesteś duszą. Słuchajcie, my nie jesteśmy duszami. Nie jesteśmy duszami. Nie wiem. Być może wasze dusze chciały dzisiaj iść na cmentarz. Zawalisz znuczy. Ja mam dzisiaj dzisiaj do Michała Miło, Michał, jak przyjdą cztery osoby, nie będę głosić. Do kogo będę głosić? Do czterech osób. Zrobimy krzygodzinne uwielbienie. Ale nie będę głosiła. Super, że jesteście. To znaczy, że jesteście duchowymi ludźmi. Że nie pojechaliście na groby, tylko przyszliście wierzyć Boga żywego. Amen? Dlaczego ja w ogóle uwielbiam opowiadać o to sobie, Tak? Dlatego, że ja uważam, że przez nasze doświadczenia, tak? przez to, co my przeżyliśmy z Bogiem, tak? drudzy ludzie mogą w ogóle czerpać z naszego doświadczenia. Mogą czerpać z doświadczenia. Jeśli ktoś z Was pali papierosy, to chcę Ci powiedzieć, że możesz przestać palić papierosy. Jak? podjąć decyzję o pogłudzie. Pogutuj. Nie będę palił papierosów. Nie będzie mnie diabeł zniewalał. Jak chcesz głosić Ewangelię, kiedy ziomiesz jak smog. Jakiś czas temu mieliśmy ewangelizację na Tworcu Wileńskim i w pewnym momencie patrzę, nasz na samochód otwarty, chlapa z tyłu otwarta, siedzi jakaś kobieta i ty w ogóle tu jest naszego samochodu, ale ja tam nie pali się, o to w ogóle chodzi. Siedzi jakaś sikorka, która dopiero na kawę tu panem siedzi i jara papierosa. Szyloki jada. Ma na sobie koszulkę. Jezus, moim panem. Przykryta jest naszym kocem. Podchodzę do tego samochodu. Co ty tu robisz w ogóle? Cicho, cicho, cicho, mówi, cicho, zachryj mnie, żeby mnie nikt nie widział. Ja mówię, zgaś tego papierosa i wyjdź z tego samochodu natychmiast. Nie do obciaku. Zdejmij tą koszulkę. OK? I nie przynoś hańby Chrystusowi. To jest hańba dla Bożego Królestwa. Posłuchaj. To jest hańba dla Bożego Królestwa. I teraz zobaczcie, my musimy mieć głęboką świadomość pokuty. Nie, że ktoś zagrzmi i powie nie przychodź w legincach do kościoła. To, chcę wam powiedzieć, to, to, że kobiety przychodzą w legincach do kościoła i że mają pomalowane paznokcie, to nie jest świat. Świat siedzi tu. Świat. To jest sposób naszego myślenia. To nie są lekińcy, to nie są pomalowane paznokcie i to nie są takie spódnice. Jeśli brat ma problem, to jest to brata problem. Amen? Amen. Amen. To jest tak i, i nie inaczej. Ja kiedyś się zderzyłam z czymś takim, że ktoś w kościele, byłam młodą wierzącą, podszedł do mnie i powiedział, nie możesz tak się ubierać. Więc w co wpadłam? W religię. Ponieważ po ulicy chodziłam dalej tak ubrana, jak chciałam. Rozumiecie? A do kościoła zaczęłam przychodzić w ubrana inaczej. Ale kiedy święty duch przemówił do mojego serca, tak, to teraz się noszę tak jak na ulicy, tak w kościele. Jak na ulicy, tak w kościele. Inaczej to jest religia. Niczym nie różniąca się od innej religii czy od katolickiej, czy w ogóle wiecie o co chodzi. Ja ostatnio taka ta kobieta do mnie dzwoniła diabeł, diabeł, diabeł, diabeł, diabeł. Ja mówię, zapisz się do satanizmu. Do satanizmu się zapisz. W chrześcijaństwie my jesteśmy chwalący Jezusa. Chrystocentryko. Tak? Jesteśmy skoncentrowani na Jezusie. Jezus święty nie pije, nie chla, nie cud Rozumiecie, o co chodzi? Czemu? Tak się dzieje w kościele. Tak się po prostu dzieje w kościele. Kiedy podejmowaliśmy z Arturem decyzję, że nasza córka będzie w edukacji domowej, to przyszedł do mnie system tego świata i przemawiał do mojego umysłu i mówił do mnie tak. Sara będzie głupia. Sara będzie głupia. A Bóg Święty do mnie mówił. Uczyniłem cię głową, a nie ogon. Uczyniłem dzień głowy, a nie ogonym. W to masz wierzyć. Tak? A system tego świata przemawiał do mojego umysłu i mówił do mnie, Sara będzie głupia. Nie będzie miała kontaktu z dziećmi. Ograniczycie ją. Ale wiecie, Bóg złożył odpowiedzialność uczenia dzieci na swoich rodziców. Więc ja podjęłam to wyzwanie, że ja uczę moją córkę. Uczę moją córkę. I Sara głupia nie jest. Sarę konfrontują nauczyciele, tak? I Sara bardzo dobrze się uczy. Czyli co, jak gdyby ja zbudowałam z tego, że chciałam myśleć, jak ten świat, ten świat mi podjadał. Tak samo musisz mieć, jak wszyscy. Wszyscy chodzą na kółko teatralne, ona musi iść na kółko teatralne. Wszyscy na basen, ona na basen. Wszyscy mają kucyki, ona ma mieć kucyki. Barkoczyki, barkoczyki, włosy na żery, to włosy na żery. Nie. Słuchaj Bożego Ducha. On do ciebie mówi Uczyniłem cię głową, a nie ogonem. Głową jesteś Kościele, Głową jesteś, nie ogonem. Masz moc do tego, aby przeciwstawić się depresji. Rozumiesz? Posłuchajcie, po co my uwielbiamy? Bierzemy moc na uwielbieniu, tak? Po to, żeby potem, wtedy, kiedy wracamy do swojego domu i przychodzi śmierdący diabeł i mówi do ciebie Au! siedza pośka i zatrwań za tłonkę. To powiedz wam w imieniu Jezusa. Nie masz władzy na mną, śmierdzący diable. Jestem córką albo synem Boga żywego. Jestem głową, a nie ogonem. Ty jesteś ogonem, ty będziesz wąchał smród, ja nie. Amen. Amen. To jest wiara, to jest pokuta. Jesteśmy w stanie prawidłowo wierzyć wtedy, kiedy my pokutujemy. I pokuta jest decyzją. Po prostu. Kiedy ja przestałam palić papieroski, kiedyś po prostu paliłam papieroski. Jeżdziłam do kościoła zielonoświętkowego, więc zanim weszłam do kościoła, to gdzieś tam za drogiem paliłam sobie kształtkę. I było mi z tym naprawdę źle, posłuchajcie, powiecie, ja nie wierzę w to, że jak narodziliśmy się z Twojego Ducha, to jak grzeszymy, to jest nam dobrze, jest nam źle. Diabeł się nad nami pastwi, tak? potępia nas i tak dalej, i tak dalej. Więc pamiętam, że Miałam takiego srogiego lidera i o do dogi mówi: Nie karmię świni, świnie będziesz klaranie, bo to będziesz miała jak świnia. Ja jak świni, nie karm, nie mam świni. Ja nie mam świni nie karmić. Nie karm swojego cielaka, podejmij decyzję. Ja ci podejmuję decyzję. Podejmij decyzję. Nie będziesz palić papierosów. My tu będziemy grupą się o ciebie modlić. I posłuchajcie, wróciłam do domu, wziąłem, a pa bardzo dużo, paliłam dwie paczki papierosów dziennie. Wzięłam paczkę papierosów, zgniotłam i mówię, diable, nie będziesz mnie zniewalał papieruchami. Wrzuciłam to do śmieci i nigdy nie czułam takiego łaknienia jak wtedy. Posłuchajcie, chciało mi się tak jarać, czułam się jak podgównia. ogóle na mnie Bo głupia dusza chce czuć, ona chce poczuć. O, nie czuję. Nie czuję, jestem wolny! Czuję. o, jestem zniewolony! Nie jesteś zniewolony! W Chrystusie jesteś wolny! Rozumiesz? Ale musisz wziąć autorytet nad pewnymi rzeczami zacząć prawidłowo pobudować. I ja wtedy, posłuchajcie, przez trzy tygodnie chciało mi się jać, jak smokowi. Wszyscy mnie częstowali. Tak jak na pań zapalić, to tu, tu, tu. częstowali mnie drogimi papierosami. I posłuchajcie, miałam raz jedyny upadek. Pojechałam Dobry. wtedy na taki konkurs zielonoświątkowy. Byłam e, wtedy w pokoju. Dalej mi do pokoju niewierzącą osobę. A ja już taka mówię, o, ale jestem a wierzony tam, obrotniczka, a tu siedzi w więzieniu, ja tak w ogóle wierzę i tak dalej. Dalej mi do pokoju dziewczynę, która paliła papierosy. O, ma no, w torbie papierosty, ja coś mi tak pragnie nie wraca, udożtamiam się z tym, mówię, co mam w ogóle zrobić. Ona taką miała długą torbę sportową. Poszczegowała to się i w duszy mu ja mówię. Już tylko pies. Skarb i zapad. Ja mówię, mmm, um, no ale ostatni raz. Cierpić się nie wydarzy. Posłuchajcie, wzięła od tego tak, właśnie prostę. A słuchajcie, to jest gorąki, ręce zielonośkowiec. Są sami usługujący. I co ja robię? To chodzę na bał, bala tych papierosa.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 w ogóle uważam, że to, co jest przez wiarę w naszym życiu, jest najbardziej trwałe. Dlaczego? Dlatego, że jest to wypracowane przez Ciebie i przez Świętego Ducha. Takie nawet jest przysłowie, że jak ktoś coś Ci da, to mniej to szanujesz, a o swoje bardziej. I wiecie co, to są takie duchowe zasady, że jeśli coś wywalczymy przez wiarę, tak, to, to jest moje. Nikt mi tego nie zabierze, tak? Ja to wywalczyłam, zapłaciłam moimi decyzjami, wielokrotnie łzami moimi, tak? Często jest ciężko, ale ja podejmuję decyzję o pokucie. I jeszcze raz mówię, mam w życiu tak jak mam, bo przebaczam i pokutuję. Przebaczam i pokutuję, kiedy stanęłam twarzą w twarz z przebaczeniem mojemu mężowi. To moja dusza chciała, żeby Artur dostał uczynienie. Chciałam mu się odpłacić, moja dusza mu chciała odpłacić. Moja dusza do niego do mnie mówi, jak się teraz powtarz, jak się teraz powtarz, nigdy cię nie będzie dobrze tak Musisz się odpłacić, żebyście mieli równo na koncie. Zdraźmy. A cóż na propozycję? Dusza mi tak podpowiada, moje. Zrób mu podobne rzeczy. Ale Bóg do mnie mówił proste rzeczy. Przebacz, tak jak ja przebaczyłem Tobie. I nigdy Ci nie wspomniałam. Nigdy Ci nie wspomniałam Twoich grzechów. Przebacz, Martulowie. Przebacz Mu. Od tego zależy Wasze wspólne życie. Było mi bardzo ciężko. Moja dusza była bardzo poraniona, Bardzo. Ale podjęłam decyzję. Pomimo krwawiącej mojej duszy. Mówię, Boże, podejmuję decyzję. Ulecz moje serce. Powiedz mi, co mam teraz robić. I proste rzeczy do mnie Bóg mówił. Nie wspominaj dawnych wydarzeń. Kiedy przebaczasz prawdziwie, to nie wspominaj dawnych wydarzeń. Zobaczcie, my mamy przebaczyć tak, jak Bóg nam przebaczył. Bóg przebaczył i nie wspomniał. Ktokolwiek Ci wspomina Twoje grzechy, to jest diabeł lub człowiek. Bóg nigdy nie wspomina naszych grzechów. On przebacza tak, że nie pamięta. On w ogóle nie wie, o co chodzi. Jeśli my dalej idziemy i mówimy o, grzesznicy tacy, Bóg w ogóle nie wie, o co chodzi. On na ciebie patrzy przez Chrystusa. Podejmuj decyzję o pokucie i o przebaczeniu. I w te dwie rzeczy wchodzimy przez nasze decyzje. Tu nie będą nam towarzyszyły żadne emocje. Żadne. Decyzje się podejmuje na subo, bez emocji. Rozumiecie? To są naprawdę ciężkie rzeczy. Ale gwarantuję ci, że będziesz prawdziwie szczęśliwy przed Bogiem. Jeśli będziesz tak wierzył, będziesz prawdziwie szczęśliwy przed Bogiem. Prawdziwie szczęśliwy przed Bogiem. I uczynię cię głową, a nie ogonem i będziesz zawsze tylko na górze, a nigdy nie będziesz na dole. Jeżeli będziesz słuchał przykazań Pana, Boga Twego, który ja Ci dziś daję, abyś ich pilnie strzegł. Teraz posłuchajcie, jest druga rzecz. Również w piątej Księdze Mojżeszowej, w 30 rozdziale, to jest w ogóle dla mnie pozadztwo, Bo Mojżesz mówi do Izraela. Biorę dziś przeciwko Wam na świat, w niebo i ziemię. I zobaczcie, jest to bardzo podniosła rzecz. Ja nie wiem, czy jeszcze gdziekolwiek w Biblii jest napisane, że Bóg bierze na świadków niebo i ziemię. Biorę na świadków niebo i ziemię. Kładę przed Tobą dzisiaj życie i śmierć. Wybierz życie. Zobaczcie. Reklamuję życie. Wybierz życie. Abyś żył, Ty i Twoje potomstwo. I wiecie co? Ja naprawdę, u nas zmieniło się, my wybraliśmy życie. Wczoraj z mamą rozmawiałyśmy, a, tam gadałyśmy o takich sobie różnych rzeczach, wspominałyśmy o różnych ludzi w naszym mieście. I mnóstwo ludzi dobrze im się pogodziło u nas w mieście i, i dobrze sobie żyli. Ja ma pochodzę z rodziny, której się dobrze pochodziło. Natomiast dużo z tych ludzi dzisiaj nie żyje. My, kiedy ja żyłam za którą, uchodziliśmy w mieście za złotyńców, że tak powiem. Natomiast zobaczcie, to, że spokutowaliśmy, to, że ubraliśmy szatę pokory, że powiedzieliśmy przed Bogiem, zginamy nasze kolana przed Tobą, niech Twoje tak, będzie tak w naszym życiu. Zmieniamy się, tak, z nieświętych na świętych, z niepokornych na pokornych, z niesłuchających na słuchających, mając wolną wolę mając wolną wolę i dzisiaj rzeczy się obróciły. Pewni ludzie, którzy w świecie coś znaczyli, dzisiaj nie znaczą nic, role się obróciły. My się obraliśmy w szatę pokory przez decyzję. Przez decyzję. Ja decyduję. Ja się decyduję na pokorę w moim życiu. Ja się decyduję, że ja przyjmuję mojego męża jako mojego pastora, jako mojego kapłana i mojego proroka. To nie są łatwe rzeczy. Z uwagi na to, że w świecie również żyliśmy razem. Ale chcę Wam powiedzieć, że to są rzeczy możliwe. I stoję przed Wami na świadectwo tego, że jeśli prawdziwie będziesz pokutował, jeśli prawdziwie w Twojej głowie będą się zmieniały rzeczy, rozumiesz, to zmienisz bieg historii, zmienisz bieg życia Twoich potomków. Rozumiesz, będą do Ciebie przychodzić, będą od Ciebie czerpać uchwycą się Twojego ubrania i powiedzą nie puszczę Cię, nie puszczę Cię. Możesz tak zacząć żyć z Bogiem, że ktoś do Ciebie podejdzie i powie nie puszczę Cię, bo Pan jest z Tobą. Rozumiesz? Bóg zamieni przeklęte na święty w imieniu Jezusa. Możemy się zmieniać, ale tu jest zmiana. Zmiana jest w naszej głowie. I zobaczcie, ja w ogóle uwielbiam tego typu rzeczy wtedy, kiedy nikt nie gra, Wtedy, kiedy jest sucho, bez emocji, wroby twarze patrzą na mnie. Wiecie co Ale ja mówię na to amen amen. amen! amen! Ja tak chcę w moim życiu. Ja chcę przez wiarę, nie przez uczucia. Amen. Mam dość zaczynam krzyczeć. Tak? Nie chcę łyczek. Chcę chlać! Chlałeś w świecie? Ja chlałam. Nie ja chlałam w świecie, nie oszukiwać. Chlałam kilka razy ćpałam. Nie robię tego, dlatego że tu w bańce się zmieniło. Chrystus przyszedł, ale On nie wpłynął na moją decyzję. Dał mi wolną wolę. Możesz mieć, jak będziesz chcieć, kochana. Ostatni taki człowiek do mnie mówi coś tam. Nie słucham pastora. Ja wiem, jak nie słuchasz pastora, to jest obora. Tak <głos> mi się poległuchało. No wiesz, nie mów mi tak! Ja wiem tak! Jak masz dobrego pastora, to go słuchaj. Jak masz niedobrego, to go zostaw. Podziękuj mu, daj mu kwiaty. A pe... ten widzę, i idę, gdzie idzie. Kocham cię, ale wiesz, no, Nie możemy być sobie na ziemi raz. Nie, nie się spotkamy. Jeśli tam się przytulają, to cię przytulę. Ale tutaj na ziemi dziękuję ci za sługę. <głos> Decyzja. Decyzja jest takim elementem, którego nikt za ciebie nie, nie podejmie. Ty musisz podejmować decyzję. Ty i tylko ty. Nikt za ciebie tego nie zrobi. Pomimo to, że to wielki i potężny Bóg, to On nie podejmie za ciebie decyzji. Nie podejmie za ciebie decyzji. Więc mówi, kładę przed tobą dzisiaj życie i śmierć. Błogosławieństwo i przekleństwo. Wybierz życie, abyś żył. Ostatnio spotkałam się z takim znajomym u nas w mieście jest w ogóle wierzącym i mówi do mnie o, Gaska, jeszcze tak nie do końca. Myślałam, że już taka w ogóle głupia jesteś, ale, ale widzę, że fajnie jeszcze można z tobą porozmawiać. Ja, mówię, ja nigdy nie jestem ja zawsze będę normalna. Mówię, słuchaj, bo on w ogóle narozował mi z Bożego Ducha. Ja mówię, dlaczego ty nie jesteś w kościele? Ja nie rozumiem tego. My z mamą przez trzy lata jeździłyśmy pociągiem na dziewiątą do kościoła zielonoświętkowego. Naprawdę musiałyśmy wcześniej wstać i naprawdę wcześniej musiałyśmy pojechać, żeby na dziesiątą, to już w ogóle wiecie, być poprawiony no, mieć tak ładnie i stać w kościele. O dziewiątej byli, by, by, byłyśmy po prostu na, na holu, żeby jeszcze porozmawiać z braciami i z siostrami. Ja nie rozumiem takich akcji. Ja tak? kiedy oddałam życie Bogu, to mnie ciągnie do Bożych ludzi. Nie ciągnie mnie do świata, ale ciągnie mnie do Bożych ludzi. Nie mam przyjaciół w świecie, nie mam w ogóle, wiecie, nie mam. Bardzo szybko wyszłam z systemu tego świata. Ja nie rozumiem czegoś takiego, że w ogóle ludzie e, siedzą i w świecie. Ja mówię, my do świata idziemy tylko w jednym celu, prezentować im Chrystusa, prezentować Chrystusa. I zobaczcie, w świecie jest tak mnóstwo kotów, że my musimy być prawdziwi, prawdziwi, dobrze ubrani, Dobrze wyglądający, ale chodzący w mocy Bożej i w prawdzie. Tak? W mocy Bożej i w prawdzie. W mocy Bożej i w prawdzie. I to jest naszym udziałem, bo mówi, jesteś głową, a nie ogonem. Głową. Nie ma takiej w ogóle opcji, że ktoś ci jakieś tam wagony doczeknia, wychodzisz z jednego nabożeństwa, o, wierzę, wszystko w porządku, o, w ogóle będę głosić Ewangelię. Na następne nabożeństwo przychodzisz z sypitą, jak pies, albo nie przychodzisz wcale. Słuchajcie, nikt nie doczepia nam wagonów, jeśli my na to nie pozwolimy. Diabeł chodzi jak lew ryczący, tak? Ale nie może cię capnąć, jeśli temu nie dasz przystępu. Jeśli my mu damy przystęp, to on przyjdzie do naszego życia. Amen, Amen. Wiem, bo ja tak mam. A jestem taka sama jak wy. Więc jeśli daje diabłu przystęp, to on przychodzi do mojego ży życia i się nie uczepia. Ale jest taka możliwość, że jak będziesz przebywał z Bogiem i będziesz tak święty, będziesz tak tłusty, to diabł tak się będzie ślizgał o ciebie, bo nie dotknie Rozumiesz? Nic z siebie nie będzie wystawało. Będzie się śniło się. Będzie się ślizgał o ciebie. Będzie się o ciebie ślizgał. Posłuchajcie. Nasza świętość jest rozłożona w czasie. To jest proces. Ale proszę Cię, podejmij decyzję o tym, że będziesz prawdziwie pokutował w swoim życiu. Bardzo się brak, jak chcę już słuchać. Podejmij decyzję, że będziesz pokutował, że będziesz zmieniał swoje myślenie. Ze starego na nowe. Z tego, że jesteś grzesznikiem, na to, że jesteś święty. Z tego, że jesteś ogonem, na to, że jesteś głową. Z tego, że nie możesz, na to, że możesz. I wszystko mamy w tym, który mnie umacnia, w Chrystusie Jezusie. To potężny Bóg, ale związał się swoim słowem. Dał nam wolną wolę i mówi, Ciecko, ja nie mogę nic zrobić. Jeśli Ty, zobaczcie, stół jest zastawiony. Stół jest zastawiony. Jeśli Ty nie bierzesz z tego stołu, to nie ma, że on Ci nawali. Nie nawali Ci, bo już nawali. Na krzyżu Golgony powiedział, wykonało się. Już nie będzie nic więcej. Nie będzie. Możemy doświadczać Bożej chwały, Bożego namaszczenia, poprzez to, że będziemy uwielbiać Boga. Rozumiecie? Ale decyzję odnośnie swojej świętości, odnośnie zmiany swojego życia, musisz podjąć sam. Sam na silno, bez żadnych emocji. Rozumiesz? I wtedy zobaczysz, że jak zwyciężysz przez wiarę to zobaczysz, że diabeł nie będzie miał punktu zahaczenia w twoim życiu. On się nie uczepi. Nie ma takiej opcji. Nie ma takiej opcji. Wiecie co, moją też taką modlitwą to jest to, że ja co jakiś czas modlę się w taki sposób, ponieważ my wielokrotnie nie wiemy, że nie reagujemy od razu. Przychodzi coś do naszego życia i wiecie, byłem mi ja tak mam. Nie zawsze jest tak, że przychodzi diabeł i od razu jestem tak zorientowana, że reaguję, że od razu odpowiednio zareagowałam, mówię, o, o, nie, jest, tu, w ogóle trzymam teren. Nie. Często jest tak, że polegnę, że oddam mu jakiś teren. tak. Potem nagle okazuje się, że coś jest nie tak. Mówię, Boże, o co chodzi? Czemu jest nie tak? Jestem z tobą. Dlaczego coś się nie tak? Podejmuję decyzję i potem Bóg mówi, zobacz, była taka sytuacja, przyszła jakaś myśl, krążyła nad twoją głową. Tak? Nie ma takiej mocy, żeby ta myśl usiadła nad twoją głową, jeśli ty nie zaczniesz jej rozważać. Tak? Zaczęłaś rozważać tą myśl, podjęłaś decyzję. O, porozważam sobie, jaki on tam dla mnie jest sobie kupił buty, a mnie nie chce, aha, chce mnie źle potraktować. Rozumiecie? I potem nagle przychodzi złość. Złoszczę się na mojego męża, jestem na niego zła, chcę mu dowalić. I pytam się, czemu tak się dzieje? Dlatego, że w odpowiednim momencie odpowiednio nie zareagowałam. I wtedy moją modlitwą jest to, diable, odbieram ci wszelki teren który mogłeś pozyskać w moim życiu tak? przez nieopatrznie przeze mnie wypowiedziane słowa odbieram ci ten teren w imieniu Jezusa rozumiesz? wszystko należy do Jezusa nie masz prawa rozumiesz? nawet kopyto twoje nie będzie stało w moim życiu nic nic nic twojego nie wyrośnie nic z tego co jest przeklęte nie wyrośnie w moim życiu Wyganiam Cię z mojego życia przez decyzję, ale co dalej robię? Zmieniam moją głowę, zmieniam myślenie, Posłuchajcie, to jest najtrudniejsze. To jest najtrudniejsze. Najłatwiej jest nie robić nic, przyjść do kościoła, żeby o nas się pomodlili. Ale zobaczcie, nie wiem, jak macie wy, ale w moim życiu zawsze te rzeczy były krótkotrwałe. One były krótkotrwałe. Wielokrotnie byłam na cudownym uwielbieniu, do święty mnie dotykał, chciało mi się uwielbiać, chciało mi się skakać, chciało mi się czytać Biblię. W ogóle mówię, już teraz tylko będę czytać Biblię, nic więcej nie będę robić. Ale potem przychodzi w poniedziałek. Nic nie chcę. Nie chcę nic nie. Bo chodzę w ciele. Ale mogę podjąć decyzję, że będę. Pomimo to, że nie chcę, będę. I nie ma innego chrześcijaństwa. W wierze pielgrzymujemy. Nie w oglądaniu. Nie w oglądaniu. Diabeł chce wprowadzić nas w system uczuć. Fałszywych. Fałszywych uczuć. Czemu? Bo chce, żebyśmy chodzili w naszej duszy. Żebyśmy nie podejmowali konstruktywnych decyzji. Żebyśmy nie doświadczali prawdziwego Boga. A Bóg jest prawdziwy i mówi dziecko, przez wiarę. Ze mną przez wiarę. Tutaj walutą jest wiara. uczucie. Tu walutą jest wiara. Rozumiecie? Bóg do nas z miłością, a my do Niego z wiarą. Z wiarą do Boga. Z niczym innym. Masz moc i wtedy, jak będziesz podejmował decyzję, to będziesz doświadczał w swoim życiu, tak? Mocy Bożej. Będziesz wtedy też umiał prawdziwie wierzyć. Jeśli będziesz pokutował i zmieniał swoją głowę, to będzie Ci łatwo wierzyć. Łatwo Ci będzie wierzyć. Łatwo Ci będzie wierzyć. Posłuchajcie te rzeczy. My, zobaczcie, już zbyt wiele czasu minęło. Zbyt wiele czasu minęło, żeby dalej siedzieć w duszy. Żeby przechodzić z kościoła do kościoła. Po prostu niektóre twarze znam. Po prostu nie oszukuję, znam. Widziałem Was w różnych kościołach. Rozumiecie, my też, za których wychodziliśmy z różnych miejsc, dlatego że nie mogliśmy się porozumieć. Tak? I założyliśmy własny kościół. Wiecie o co chodzi? Ale chrześcijaństwo to nie jest korzenie z kościoła do kościoła. Absolutnie. Ja go To Dom Boży to nie obora. Dom Boży to dom Boży. To dom Bożych ludzi. To kościół. W kościół to są ludzie, którzy są wywołani z ciemności. My się rozumiemy. Nie do Was ciągnie. Nie ciągnie mnie do Rafała, bo ja w duszy coś tam do Rafała. Nie ciągnie do Rafała, bo ja czuję namaszczenie. Rozumiecie, namaszczenie nas do siebie przyciąga. Wiecie, o co chodzi? Tak się rozpoznajemy. Pójdziemy tylko do namaszczenia. Po prostu, tak się rozpoznajemy. Tak się rozpoznajemy. Nie ciągnie do bożych ludzi. Do niebożych mi nie ciągnie. Do bożych nie ciągnie. Kiedyś, jak wychodziłam z tego świata, Bóg do mnie mówi tak, jesteś światłością tego świata, jesteś solą. Ja wie Boża, jak to tam się mam rozprawić z tymi moimi znajomymi. Słuchajcie, ja z tymi rzeczami, widzicie, kiedy ja się rozprawiałam przez pierwsze trzy lata mojego chodzenia z Bogiem? najgorsze rzeczy z mojego życia. najgorsze rzeczy z mojego życia odpadły ode mnie w pierwszych trzech latach chodzenia z Bogiem. Wtedy były imieniny mojej siostry. A ja miałam ogromne poczucie tego, że ja jestem światłością tego świata. I jestem światłością. I cóż ma wspólnego światłość z ciemnością? Posłam do mojej siostry i mówię, w ogóle stoję i płaczę. Mówię, będyna, nie mogę, u ciebie zostać na ty jesteś światłością, jesteś ciemnością. Płakałam ja i płakała ona. Ja płakałam, bo byłam dumna ze swojej decyzji, byłam dumna z mojego Boga, a ona płakała, bo straciła siostrę. I była głupia, no, głupia, my, ale posłuchajcie. Ja z uwagi na to, jak życie prowadziłam i to, że szybko poradziłam sobie z ludźmi z tego świata Mogę dzisiaj im świadczyć o Jezusie Mogę im świadczyć o Jezusie Ostatnio taka znajoma z napisała Ja umieściłam szkołę w wiary w a ona do mnie mówi tak, Napisała tam do mnie na, na Facebooku, mówi TO GRZECH UZDRAWIAĆ LUDZI O, o w ogóle mnie, nie znamy się prywatnie, nigdy do siebie nic nie mówiłyśmy, a ona nagle TO GRZECH UZDRAWIAĆ LUDZI ale wiecie, ja żyję świętym życiem nikt nam tego nie może zarzucić. Różni ludzie nie wierzą w was, nie znają, tak? Ale widzą różnicę. Coś się wydarzyło w ich życiu. O co chodzi? Coś się wydarzyło. Nie można nie widzieć różnicy. Ja widzę różnicę. Michał, ma brodę, ja nie. Jest zasadnicza różnica. Tak? Zasadnicza. I uczynię różnicę między tym, kto mi służy, a tym, kto mi nie służy. Ja wie, posłuchaj, grzech mi jest nie uzdrawiać. Ale w ogóle mówię, szanuję Cię. Wiem, że nie znasz, nie znasz Jezusa. I w ogóle, w ogóle nie czajesz basy. W ogóle nie czajesz basy. Także tak na koniec chcę Wam powiedzieć. Przyjęcie Jezusa jako swojego osobistego Pana i Zbawiciela, rozumiesz? Daje Ci, że tak powiem, takie otwarte drzwi. Do tego, że wiesz, że jeśli podejmujesz decyzję, tak, każde drzwi, które będziesz kopał, rozumiesz, to wiedz, że twój pasterz tam był pierwszy. Nieodwrotnie, bo inaczej pasterz musiałby chodzić po odchodach swojej owcy. Rozumiecie? Pasterz idzie przed nami. On jest zawsze pierwszy. Tam, gdzie idziesz ty, on już był. Rozumiesz, nie wystawicie na poślewisko. Nie wystawicie na próbę. On tam był. Mówi, dziecko, nie bój się, ale więcej dla ciebie już nie mogę nic zrobić. Umarłem zamiast ciebie na krzyżu. Zobaczcie, diabeł podjął decyzję, że chce być równy Bogu. Pomimo to, że był aniołem światłości, że był liderem uwielbienia, podjął decyzję chcę być równy Bogu. I Bóg go przeklał. Został przeklęty tak? I został poniżony do tego pułapu, że ma się żywić prochem. I nasze ciało jest prochem i jeśli Ty nie podejmujesz decyzji o prawdziwej pokójcie, to się dowód żywi dajesz Mu pożytkę dajesz Mu pożytkę a Jezus, będąc Bogiem mając wszystko podjął również decyzję jaką uniżę ubiorę się w szatę pokory ubieram w szatę pokory zakładam na siebie szatę pokory idę na ziemię idę na ziemię oddaję swoje życie za ludzi Boże. A czy oni będą wierzyć? Czy oni w ogóle zakumają, o co chodzi w wierze? Nie wiem. Jeszcze, nie wiem, czy zakumają. Rozumiesz? Powołamy, powołamy urzędy. Powołamy Ewangelistów. proroków, Nauczycieli. Rozumiesz? Napełnimy ich świętym duchem. Będą do nich głosić. Może zakumają. Wiecie, o co chodzi. Zobaczcie, Bóg mówi do tych, którzy mają uszy. Jeśli masz uszy, to usłysz dzisiaj to. Podejmuj decyzję o pokucie. O pokucie. O prawdziwej pokucie. O tym, że będziesz zmieniał swój umysł na umysł Chrystusowy. Tam jest bezpiecznie. Tam jest zwycięstwo. Boli. Posłuchajcie. Boli jak piorun. Boli jak nie wiem co. wy wiecie. Ale tam jest prawdziwe zwycięstwo. Tam jest prawdziwe zwycięstwo. Na koniec będą takie krótkie świadectwo tego, że diabeł przychodzi do wszystkich. Przyszedł również do mnie ostatnio z malutką rzeczą. Chciał przytępić moje sumienie. Dużo jeżdżę po Polsce i mam sporo punktów karnych. Przez to, że jeżdżę za szybko. Mam ich na koncie teraz już 20, ale y, półtora miesiąca temu miałam jeszcze tylko 18, No ale wracaliśmy z Arturem z usługi zmęczeni, bo i tak mówię, przejdę trochę, będę życi Jest starada! Było tam ograniczenie chyba do 50, jechałam chyba 75. I mówię, słuchajcie, przychodzi do mnie ogromny lęk. Mówię, zabiorą mi prawo jazdy. Mówię, zabiorą mi prawo jazdy mówię, ale kiedyś taki pastor do mnie powiedział, słuchaj, ja tak naprawdę nic w życiu, nic złego nie zrobiłem, weź te punkty na mnie przepisz. Ja chciałbym chciałbyś? <laughs> Chciałabym, ja się podzieliła z tobą moimi punktami. Tak no, naprawdę, wiesz, przepisz to po prostu, wiesz, nami. niej. Posłuchajcie, był ten duch na Norbert coś tam w domu robił w kuchni przy, przy suficie, przychodzi do mnie pismo. No i ja oczywiście dostałam 200 zł mandatu i dwa punkty karne. Mówię, nie jestem pewna, ile mam punktów, Mówię, mam być przebiegła, będę przebiegła. I ja mówisz, że synowie tego świata są bardziej przebiegli, niż synowie światłości, mówię. Ja będę stykam światłości, drugą światłości, będę przebiegła i chciałam na Norberta przypisać te punkty. Otwieram to pisemko, biorę piśnik wypisałam to wszystko na Norberta, a on za mną chodził i mówi, to ci jest. Pali mnie od środka, nie mogę sobie w ogóle poradzić, mówię, no i uspokój się, mówi do mnie, wiesz, te punkty na mnie pisz, ja mam dwanaście. Posłuchajcie, ja wypychniłam to na niego i nie zakleiłam jeszcze tej koperty i chodzę po tym mieszkaniu i wiem, że wstrzyma to mój rozwój. Rozumiecie? Niby dusza moja mówi Bądź przebiegła. Bądź przebiegła. Bądź przebiegła. Gorzej będzie, jak ci zabiorą prawo jazdy i znowu będziesz musiała wydać kupę jazdy na to, żeby zrobić to prawo jazdy. ojej! mówię, o co chodzi? Kto do mnie mówi w ogóle? Mówi, jaki mam zamęt w głowie? I posłuchajcie. Napisałam to na niego, ale nie zakleiłam tej koperty. I nie wiem, ile chodziłam. 20 minut, pół godziny wzięłam korektor. Zakorektorowałam to wszystko i zapisałam na siebie. Wiecie dlaczego? Dlatego, że ja bym przytępiła moje sumienie. Przytępiłabym moje sumienie. Wstrzymałabym swój rozwój. Pozwoliłabym, żeby diabeł włożył mi jakąś tam po prostu informację. A wiecie, duch święty, delikatny. Diabeł natarczywy. Diabeł ja natarczywy. Duch święty, delikatny. Bardzo delikatnie do mnie mówił. I generalnie wiem, bo wys wysłałam to, napisałam na siebie na pewno, jak to zobaczyli, pomyśleli sobie, że ktoś kombinował, Nieźle, zakorektorowany nawet jakieś tam kratki i tak dalej. Ale jest napisany wprawdzie. I Bóg do mówi, nie bój się, nie bój się, nie zabiorą ci prawa jazdy. Nie bój się, jesteś głową, a nie ogonem, ale i nie jeździsz szybko. Wtedy nie będą Cię łapały radami. Amen. Amen. Amen. Amen. To słuchajcie, jeśli ktoś.